Księga proroka Izajasza, 40 rozdział. Czytajmy od wiersza szóstego. Głos mówi, zwiastuj, głoś. I rzekłem, co mam zwiastować, co mam głosić? To. Wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę Ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale Słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści, Syjonie, podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści, Jeruzalem. Podnieś nie bój się, mów do miast ludzkich oto wasz Bóg. Oto wszechmocny, jachwę przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Trzy takie proste myśli, które przychodzą do mnie, gdy czytam ten fragment. Po pierwsze, jesteśmy trawą, jesteśmy znikomi, przemijający. Człowiek ma wielkie o sobie mniemanie, o swoich dokonaniach, ale Boży wyrok jest, człowiek jest trawą. Wystarczy, że powieje Boży wiatr, cokolwiek to oznacza, Boże zrządzenie, Boże działanie, które zmiata ludzi z ziemi. Każdego dnia... Boży wiatr zmiata z tej ziemi wielu, wielu ludzi. Tutaj prorok mówi, to jest, czy słyszy głos, który każe mu zwiastować i to ma być jego poselstwo, aby uświadamiał ludziom ich znikomość. Dzisiaj mamy innych proroków, którzy uświadamiają ludziom ich wartość, uświadamiają ludziom, jak to oni są ważni, jak to ich myśli są ważne, jak to ich plany są ważne, jak to... Ważne jest, aby o sobie dobrze myśleć i mieć o sobie wysokie mniemanie, ale Boży prorok słyszy Boży głos, który mówi, ludzie są trawą, obyśmy byli świadomi naszej znikomości, naszej słabości, naszej przemijalności. A w kontraście do tej naszej znikomości słyszy prorok drugie poselstwo. Oto Boże Słowo, Słowo naszego Boga trwa na wieki. Jeśli chcemy być uratowani z naszej znikomości, jeśli nie chcemy przeminąć z tego świata bez śladu, to naszym zbawieniem i naszym ratunkiem jest nasz Bóg i Jego Słowo. Jeśli Jego Słowo mieszka w naszych sercach, jeśli my żyjemy według Jego Słowa, jeśli my postępujemy zgodnie z tym, co Bóg objawił nam w swoim Słowie, jeśli każdego dnia wsłuchujemy się w Boży głos i idziemy za Jego głosem, to chociaż jesteśmy trawą. Możemy pozostawić po sobie wieczny ślad, dlatego że mieszka w nas Słowo Boga, które jest wieczne, które nie przemija. I jeśli my cokolwiek czynimy w harmonii z tym Słowem, jeśli my to nasze słabe, kruche życie prowadzimy według wiecznego Słowa Boga, to my, słabi i nieznaczący, możemy zostawić po sobie wieczny ślad możemy zgromadzić sobie skarby, które będą trwały wiecznie możemy zdobyć sobie chwałę, która nie przeminie wszystko inne przemija ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną nic nie zostanie z tych wielkich piramid, którymi dzisiaj niektórzy się zachwycają z tych drapaczy chmur i z wielkich osiągnięć człowieka zostanie i będzie miało wartość i chwałę tylko to, co wyrosło ze Słowa Bożego. Z tego, co powiedział Bóg i co człowiek usłyszał i co człowiek przyjął i co wydało w nim plon. To trwa wiecznie. A więc mamy dwa ważne poselstwa, bracia, siostry. Jesteśmy trawą. I możemy żyć jak trawa. Możemy się pojawić, możemy zakwitnąć, mieć swoje pięć minut zakwitu, radości. Nami się niektórzy zachwycą nawet. Ale szybko zwiędniemy. I kiedy przyjdzie wiatr Pana, już nas nie będzie. I dla wielu ludzi to jest wszystko, czego tutaj doświadczyli. Jest Słowo Boże. Jest wieczny Bóg. I my w naszej słabości, znikomości możemy usłyszeć Jego głos, pójść za Jego głosem, poddać się wiecznemu Bogu i stać się częścią wieczności, mieć w sobie wieczne życie. Bracie i siostro, jakże ważne jest, abyśmy to uchwycili, abyśmy nie żyli dla dzisiejszego dnia, Także ważne jest, abyśmy nie żyli jak ten świat, który mówi, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Wielu z was przeżyliście swoje lata, tak jak Salomon pisze, gonitwa za wiatrem, gonitwa za wiatrem, gonitwa za wiatrem. I to, i tamto próbowałeś, i to, i tamto. Może osiągnąłeś nawet, ale doszedłeś do wniosku, to wszystko marność, to wszystko gonitwa za wiatrem, to nie ma wielkiego sensu. Słowo Boże trwa na wieki. Oby to Słowo mieszkało kwicie w naszych sercach. abyśmy byli ludźmi, którzy faktycznie słuchają naszego Boga i idą za Jego głosem. I nasze życie ma wieczną wartość. I kolejna myśl, która wynika z tego fragmentu, to obraz naszego Boga, którego Słowo trwa wiecznie. Te wiersze od 10 do 11 pokazują Jego moc i pokazują Jego delikatność. Jego dobroć wobec Jego ludu, który sobie wypracował. Pokazują, że jest Bogiem mocnym, by człowieka uratować z Jego marnego stanu, by Go zbawić. Jego ramię jest potężne. Bóg ma wszelką władzę, wszelką możliwość, wszelką moc. Ale jest też Bogiem, który, który czytamy jak pasterz pasie swoją trzodę. Który na swoim łonie nosi jagnięta. Który ostrożnie prowadzi... Kotne u nas tu jest użyte, to słowo, ciężarne, z wielką troską, z wielką ostrożnością, wiedząc, że pewne osoby wymagają szczególnej troski, szczególnej delikatności. Mamy takiego Boga. Następne wiersze mówią o Jego wielkości i wspaniałości, Jego potędze niezrównanej. Bracia i siostry, stańmy przed tym Bogiem niechaj Boży Duch dopomoże nam uczcić Go i wsłuchiwać się w Jego głos dzisiaj. Słuchać naszego Boga, bo to są słowa życia, które z Jego ust płyną. Pozwolić Mu, by Jego treść zastąpiła marność naszą, słabość naszą. Aby nasze życie nie upływało jak wielu, abyśmy nie byli jak ta strawa, ale byśmy byli ludźmi, którzy uczczą naszego Boga, uwielbią naszego Boga. I to, co uczynimy, przetrwa na wieczność, tak jak Boże Słowo któremu my się poddajemy. Powstańmy, proszę, do modlitwy. Drogi nasz Boże, jakże dziękujemy Tobie za tę łaskę, że otworzyłeś nasze oczy i nasze uszy i dałeś nam usłyszeć Twój głos, że nie pozostawiłeś nas w ciemności ludzkich domysłów, nie pozostawiłeś nas na naszej zgubnej drodze, w ciemności, w głupocie, w tych wszystkich labiryntach ludzkiej inwencji, ale posłałeś do nas Twe żywe słowo, poruszyłeś nasze serca, oświeciłeś nasze umysły. Dziękujemy Tobie, Boże Nasz, dziękujemy Tobie, że objawiłeś nam naszą marność i znikomość i naszą przemijalność, i to Ty w nasze serca włożyłeś to, tą świadomość wieczności, tego, że jest coś więcej niż tylko to życie tutaj, że jest coś więcej niż tylko ten chleb i to odzienie i te rzeczy, o które wszyscy zabiegają. Dziękujemy, że wskazałeś nam na Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, Słowo Życia. Dziękujemy Tobie, że pociągnąłeś nas ku Tobie i karmisz nas Twym Słowem Życia. Daj, Panie, byśmy byli nie tylko uważnymi słuchaczami, ale wykonawcami Twego Słowa, błogosławionymi, gromadzącymi skarb wieczny, ludźmi, którzy nie marnują swego życia na coś, co jest gonitwą za wiatrem, pustką. Daj, Panie, byśmy przeżywali nasze życie tak, aby miało wieczną wartość i wieczną chwałę. Prosimy, daj nam dzisiaj zbliżyć się do Ciebie i uczcić Ciebie i z pomocą Twego Świętego Ducha dostrzec więcej z Twej chwały, z Twego majestatu, z Twojej wielkości, z Twojej mocy, z Twojej łagodności, dobroci, miłości. Otwórz nasze oczy, abyśmy oglądali Twoją cudowność, Twoją wspaniałość, Twój majestat i abyśmy mocą Twoją byli przemienienie z chwały w chwałę w ten sam obraz. Prosimy o Twoje łaskawe działanie w każdym sercu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.